Rzekł się kapelusza kardynalskiego i zasiadł na tronie Polski. Po 20 latach sprawowania władzy abdykował jako pierwszy władca w historii naszego kraju. Czy powodem tej decyzji rzeczywiście była śmierć żony Ludwiki Marii Gonzagi? Następnie zamieszkał we Francji, gdzie w młodości był więziony na polecenie kardynała Richelieu. Królewska para Jan II Kazimierz Waza i Ludwika Maria Gonzaga, jedyna władczyni w historii Polski, która została żoną dwóch panujących po sobie monarchów i do tego braci. To bohaterowie dzisiejszej opowieści. Mając lat 39 Jan Kazimierz, syn Zygmunta III Wazy, został wybrany królem Polski w wolnej elekcji w 1648 roku, to jest po śmierci starszego brata Władysława IV. Niebawem poślubił swoją bratową, królową Ludwikę Marię, arystokratkę francuską. W pierwszej dekadzie panowania Jana Kazimierza miały miejsce powstania kozackie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego. Królestwo najechały także siejąc ogromne spustoszenie wojska szwedzkie. Potop szwedzki spowodował ucieczkę i czasową nieobecność króla w kraju. W drugim dziesięcioleciu rządów monarchy wojna polsko-rosyjska zakończyła się utratą części Wielkiego Księstwa Litewskiego. Łacińskie inicjały króla Johannes Kazimirus Rex już w czasach mu współczesnych po przetłumaczeniu na język polski odczytywano jako «początek klęski królestwa». Czy słusznie w pamięci następnych pokoleń zapisał się jako jeden z najgorszych władców i jak uważa historyk Tadeusz Waślewski postać żałosna? Jan Kazimierz, zwolennik Habsburgów, mimo abdykacji nadal oczekiwał splendorów królewskich. Z Paryża dochodziły podobne opinie, że z Wazą można rozmawiać o pieniądzach, ale broń Boże o polityce. Są jednak historycy, którzy dostrzegają talent wojskowy i zdolności polityczne Jana Kazimierza. Wymieniają na przykład zwycięską bitwę pod Beresteczkiem i ugodę z kozakami w Białej Cerkwi, czy zawiązanie antyszwedzkiej koalicji Tatarów, Rosji, cesarza Ferdynanda III i Danii, koalicji, która zapobiegła planom rozbioru Rzeczypospolitej. Jednak król nie był ulubieńcem szlachty i możnych, którzy a to zrywali Sejm, a to organizowali rokosz, na przykład Lubomirskiego, przeciwstawiając się wzmocnieniu władzy monarchy. Dobrej pasy u obywateli nie miała także królowa. Dlaczego? Przecież podczas potopu szwedzkiego nie opuściła męża. Miała doprowadzić do złożenia ślubów lwowskich, oddając królestwo pod opiekę Matki Boskiej. Zawarła sojusz z Habsburgami przeciwko Szwecji. Stworzyła profrancuską frakcję na Wawelu, była zwolenniczką reformy państwa zmierzającej do ograniczenia prowadzącej do anarchii złotej wolności. Założyła pierwszą stałą gazetę tygodniową Merkuriusz Polski. Przy drugim mężu była bardzo aktywna w polityce. Jaki jest zatem bilans rządów Jana II Kazimierza Wazy i Ludwiki Marii? Jak zmienili dzieje polskie w oczach współczesnych historyków? Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Czy Jan II Kazimierz Waza miał pecha, że objął władzę w tak trudnych dla Rzeczpospolitej czasach wojny domowej i wojny z sąsiadami? Oczywiście moment wyboru Jana Kazimierza był szczególnie trudny, dla Rzeczpospolitej, ale w pewnym sensie można powiedzieć, że z punktu widzenia samego Jana Kazimierza, gdyby nie ten trudny moment, mógłby tronu nie zdobyć w Polsce. Przypomnijmy, to był czas, kiedy już nastąpiły pierwsze klęski wojsk Rzeczpospolitej w starciu z powstaniem Bohdana Chmielnickiego. Król Władysław IV, bohater naszego poprzedniego spotkania, umierał, kiedy już Chmielnicki szedł w kierunku centrum ziem polskich ta ciemna chmura potężnego powstania kozackiego wisiała bardzo niebezpiecznie na horyzoncie tych, którzy zebrali się, by wybierać następcę po zmarłym Władysławie. Ten moment mógł sprzyjać wybraniu kogoś, kto uważany był za bardziej energicznego, może lepiej nadającego się do stawienia czoła niebezpieczeństwu ciągnącemu od Ukrainy, a za takiego właśnie uchodził brat Jana Kazimierza, Karol Ferdynand. Choć był biskupem wrocławskim, to uchodził za zdolnego zmobilizować ten wysiłek militarny potrzebny do zduszenia siłą powstania kozackiego lepiej od swojego brata. Jan Kazimierz, choć był człowiekiem już o pewnym doświadczeniu wojskowym, bo zdobywał to doświadczenie u boku swojego przyrodniego starszego brata, króla Władysława IV., kiedy szedł na odsiecz Smoleńskowi w 1633 roku w tej zwycięskiej wojnie przeciwko Rosji. Ćwiczony był w tej sztuce militarnej w czasie swojej wyprawy na zachód. Przygotowywany był do roli admirała hiszpańskiego w 1638 roku i wtedy zresztą wpadł w ręce kardynała Richelieu kiedy płynąc do Hiszpanii przez Morze Śródziemne zawinął na chwilę do portu francuskiego. Tam został schwytany przez ludzi kardynała. Powiadając na pytanie pani redaktor, Jan Kazimierz, który miał już pewne doświadczenie wojskowe i który miał je ewentualnie wykorzystać, nagle po zwolnieniu z więzienia w 1640 roku kiedy to interwencja dyplomatyczna, nie tylko zresztą Polska, doprowadziła wreszcie do jego wypuszczenia ze szponów kardynała Richelieu. Po krótkiej obecności w Polsce wyjechał z powrotem do Włoch, gdzie wstąpił do zakonu jezuitów. Ku rozpaczy jezuitów w Polsce, paradoksalnie to wyglądało, ale jezuici zdawali sobie sprawę, że wstąpienie królewskiego brata do ich zakonu na pewno nie jest zgodne z polityką dynastyczną Wazów, którzy woleliby trzymać w rezerwie tego następnego w kolejce do ewentualnych tytułów poszerzających znaczenie rodu wazów w Europie. Także jezuici w Polsce rozpaczliwie starali się wpłynąć na swoich współbraci, żeby jakoś zniechęcili Jana Kazimierza. Ten jednakże był konsekwentny, przynajmniej przez kilka miesięcy. I rzeczywiście miał mocne postanowienie zostania zakonnikiem. Tej konsekwencji jednakże na dłuższą metę mu zabrakło i to była jedna z jego cech charakterystycznych. Brak ważnej dla osiągania sukcesów, trwałych sukcesów w polityce, stanowczości i wytrwałości w działaniu. Papież nawet starał się odciągnąć od zakonu jezuitów właśnie, żeby nie zrażać sobie przecież liczącego się na scenie europejskiej króla Władysława IV., nadał w końcu Janowi Kazimierzowi kapelusz kardynalski. Przyszły król polski, nie liczący specjalnie na sukcesję po bracie Jan Kazimierz, był już kandydatem na admirała floty hiszpańskiej, był jezuitą, został kardynałem i był jednocześnie człowiekiem o niezwykle burzliwej i nadającej się do filmów płaszcza i szpady biografii, w momencie, kiedy zdecydował się jednak pomyśleć o małżeństwie, o ustatkowaniu swojej pozycji poza stanem duchownym, zrezygnował z kapelusza kardynalskiego. Wtedy właśnie, kiedy dowiedział się o śmierci swojego brata Władysława IV w 1648 roku, ta wiadomość zastała go w Wiedniu, skąd niedaleko już stosunkowo było do Rzeczypospolitej i szybko stanąć mógł na polskiej ziemi by wziąć udział właśnie w owych szrankach wyborczych, przeciwko swojemu bratu przede wszystkim, bo to był główny kontrkandydat, Karol Ferdynand. Kto z Państwa czytał Potop Henryka Sienkiewicza, ten oczywiście ma przed oczami wizję tego króla, ale może przypominać sobie także te sceny, w których przywoływany jest moment dyskusji o kandydatach na tron, kiedy Miel idzie na Polskę i tę właśnie sympatię, którą u bardziej wojowniczych bohaterów Potopu Przyciągał na początku, raczej mówię oczywiście o powieści Sienkiewicza, królewicz Karol Ferdynand, ten właśnie uchodzący za bardziej wojowniczego. Jest zatem rok 1648, panie profesorze, zmarł Władysław IV Waza i dwaj bracia, książęta Karol Ferdynand i Jan Kazimierz, są kandydatami do tronu Polski. Co takiego zdecydowało o tym, że w tym wyścigu zwyciężył jednak Jan Kazimierz? Jan Kazimierz został, że tak powiem, rozpoznany jako kandydat potencjalnej zgody układów z Chmielnickim w momencie, kiedy głównym rzecznikiem w tej kampanii wyborczej, jaka toczyła się na polu elekcyjnym, stał się kanclerz Ossoliński, a ten był zdecydowanym zwolennikiem układania się z Zaporoskim przywódcą i do tego programu nakłaniał także i nakłaniał skutecznie Jana Kazimierza. Problem polegał na tym, że w momencie, kiedy udało się przeciągnąć większość wyborców, to nie było wcale oczywiste zwycięstwo, na stronę pokojowej fakcji czy ugodowej fakcji, którą reprezentował Osoliński oraz jego kandydat, czyli Jan Kazimierz, wtedy Chmielnicki odnosił już kolejne sukcesy w walce coraz bardziej marnie, powiedziałbym, występującymi wojskami Rzeczpospolitej i jego zaspokojenie stało się tak trudne, że graniczące po prostu z zupełnym rozkładem Rzeczpospolitej. W tych właśnie trudnych warunkach, tak jak pani redaktor powiedziała, w tych bardzo trudnych warunkach Jan Kazimierz musiał poradzić sobie z pierwszym, najstraszniejszym właściwie z dotychczasowych, kryzysem Rzeczpospolitej, kryzysem państwowości polskiej. Od czasów chyba Władysława Łokietka nie było takiego zagrożenia, kiedy to z jednej strony zakon krzyżacki, z drugiej Jan Luksemburski szli do centrum ziem polskich. Tutaj podobna groza zawisła nad Polską, kiedy Jan Kazimierz został wybrany monarchą. Janowi Kazimierzowi udało się pokonać problem kozacki w 1651 roku pod Beresteczkiem. To jest to miejsce zwycięstwa. Dowiódł swoich talentów dowódczych. No i na pewno taką polityczną korzyścią była ugoda z kozakami zawarta we wrześniu tego roku w Białej Cerkwi. Jednak nie cieszono się długo tym zwycięstwem, bo potem była klęska rok później pod Batochem i tym razem król nie był w stanie jej zapobiec. Nie miał innych możliwości, atutów? Przypomnijmy, że pierwszym etapem tego kryzysu, w którym brał już bezpośredni decydujący udział król Jan Kazimierz, była odsiecz, jakiej próbował udzielić oblężonemu z Barażowi. To znów każdy, kto czytał Ogniem i Mieczem, pamięta tamte sceny, oblężenia z Baraża Bohaterskiej obrony dowodzonej przez księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. I losy Jana Kazimierza, z ojcem jego następcym, czego jeszcze nikt przecież w tym momencie nie mógł przewidzieć, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, splatają się tutaj bardzo mocno. Wcześniej one zapowiadały konflikt, bo Jeremi Wiśniowiecki zdecydowanie opowiadał się przeciwko Janowi Kazimierzowi. W czasie lekcji popierał Karola Ferdynanda i z najwyższym trudem, tylko pod wpływem tego zagrożenia zewnętrznego, dramatycznego, udało się no jakoś zażegnać niebezpieczeństwo otwartego konfliktu wewnętrznego po elekcji kandydata, który nie odpowiadał księciu Wiśniowieckiemu, który nie odpowiadał także potężnemu na Litwie księciu Januszowi Radziwiłowi i kilku innym jeszcze magnatom skonfliktowanym zresztą także z głównym doradcą Jana Kazimierza Jerzym Solińskim. To dramatyczne wydarzenie, jakim było oblężenie z baraża, i odsiecz, którą zorganizował rzeczywiście z dużą odwagą i determinacją Jan Kazimierz, odsiecz, która pomogła na chwilę przynajmniej odsunąć grozę unicestwienia obrońców z baraża i grozę zdestruowania ostatecznego zniszczenia także obrony Rzeczpospolitej przed Zalewem Kozackim, udało się to uzyskać Janowi Kazimierzowi jednak. Połączeniem odwagi, militarnej brawury, jaką było dowodzenie przez niego tej szczupłej w gruncie rzeczy siły, jaką po tylu klęskach wcześniej zadanych przez Chmielnickiego jeszcze Rzeczpospolita była w stanie z siebie wykrzesać, ta siła militarna tylko dzięki połączeniu z dyplomacją prowadzoną przez Jerzego Solińskiego doprowadziła do ugody w Zborowie w 1649 roku i przekupienia de facto hana Tatarskiego, który odstąpił sojuszu z Chmielnickim i dzięki temu właśnie to oblężenie z Baraża zostało przerwane, a król wystąpił w roli efektywnego zbawcy obrońców z Baraża. Tak jak pani redaktor przypomniała momentem walnej bitwy, która była nieuchronna. Tak właśnie doszło do kolejnego starcia, którego zwieńczeniem stała się wielka wiktoria w jednej z naj, powiedziałbym, dramatycznych i największych w skali bitew historii Rzeczpospolitej w XVII wieku, czyli bitwa pod Beresteczkiem w 1651 roku. I tam właśnie znowu walczą Jan Kazimierz jako głównodowodzący i dowodzący jednym ze skrzydeł w tym bardzo skomplikowanym manewrze, zwycięskim manewrze, w którym Armia koronna i litewska rozprawiła się z wojskiem tatarsko-kozackim dowodził Jeremi Wiśniowiecki. Ta zwycięska bitwa nie przyniosła jednakże ostatecznego uspokojenia kozackich buntowników szukających dla siebie, dla swojej ziemi swobody przeciwko już nie tylko szlachcie miejscowej, nie tylko przeciwko katolikom, ale przeciwko Rzeczpospolitej. Mielnicki zmierza w stronę porozumienia z carem. To zmienia zasadniczo obraz sytuacji. Geopolitycznie dalsza walka staje się walką po prostu już o przetrwanie Rzeczpospolitej. Jeżeli kozacy połączą się z carem, to oczywiście Polska i Litwa połączone w jednym państwie stają się śmiertelnie zagrożone przez te kombinacje. To właśnie jest już dramat, który od bitwy pod Batochem, jeszcze bezpośrednio poprzedzającej tę ugodę kozacko-moskiewską, czy kozacko-rosyjską, Dramatycznej bitwy, w której pojawia się postać bardzo ważna dla jednego z bohaterów naszych kolejnych audycji, a mianowicie brat Jana Sobieskiego, Marek. Ginie, tak jak bardzo wielu innych przedstawicieli najzacniejszych rodów Rzeczpospolitej, w tej właśnie klęsce pod Batochem, kiedy Chmielnicki zdecydował się pomścić wszelkie historyczne krzywdy. I wydał wziętych do niewoli, setki wziętych do niewoli przedstawicieli właśnie owych najważniejszych rodów szlacheckich na egzekucję. To była po prostu zbrodnia wojenna na bardzo dużą skalę. Setki osób zostało zamordowanych po bitwie. Wśród nich brat przyszłego króla Jana III Sobieskiego, a siły wojskowe Rzeczpospolitej zostały wstrząśnięte raz jeszcze. To był ten stan, z którym musiał mierzyć się Jan Kazimierz, kiedy... Kozacy połączyli się z Rosją, car rosyjski wypowiedział Rzeczpospolitej wojnę. To był dramatyczny moment, w którym Jan Kazimierz rzeczywiście musiał wykazać się nie tylko zdolnościami, których nie miał, ale hartem ducha, którego sam także miałby w niewystarczającym powiedziałbym, ładunku, gdyby nie żona. Tutaj właśnie Ludwika Maria wkracza na arenę historyczną przez moment jako prawdziwa zbawczyni Rzeczpospolitej. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Panie profesorze, z jednej strony Kozacy, z drugiej front walki z polską szlachtą i magnaterią. Wspomniał pan też o wojnie polsko-rosyjskiej. Ten łańcuch problemów mocniej się zaciska wokół Jana Kazimierza. Dlaczego powstała taka silna antykrólewska koalicja magnacka wielkich rodów opalińskich, lubomirskich, leszczyńskich? Co ten biedny Jan Kazimierz im zrobił, a jeszcze niebawem doszło do najazdu szwedzkiego i Jan Kazimierz został porzucony przez magnatów, co ułatwiło potop szwedzki? Po części było to wynikiem strukturalnie utrwalonych w ustroju Rzeczpospolitej możliwości zepsucia tego ustroju. Najważniejsze urzędy w Rzeczpospolitej rozdawane były przez króla, to była podstawa jego władzy, ale rozdawane były dożywotnio. Ci, którzy już taki urząd otrzymali, mogli przestać liczyć się z królem. To sprawiało, że mogli oni wykorzystywać swoją pozycję e, zdobytą w ten sposób do umacniania wpływów, potęgi swoich rodów, często w kombinacji z innymi rodzinami, przeciwko jeszcze innym rodzinom. Rywalizacja między wielkimi rodami magnackimi napędzała jakby ten mechanizm całkiem po ludzku. Jednym ludziom zazdrościmy, chcemy się wynieść nad innych Król bez reform, na które musiałaby się zgodzić szlachta, nie mógł tego stanu zmienić. Jan Kazimierz będzie próbował takie reformy inicjować w momencie, kiedy Rzeczpospolita doświadczy najcięższych klęsk i uświadomi sobie część, przynajmniej opinii szlacheckiej, że pewne reformy ustrojowe są potrzebne. Z drugiej strony jednakże, jeśli mamy oddać sprawiedliwość temu królowi, sam przyczyniał się do korupcji sprzedając urzędy. Można było próbować te urzędy kupić sobie, po prostu dać pieniądze królowi albo królowej. Królowa przyczyniła się do tego także gotowa budować fakcje jej raczej sprzyjających magnatów, kiedy Jerzy Lubomirski, który będzie jednym z dwóch bohaterów naszej następnej audycji, zwrócił uwagę na Sejmie Parze Królewskiej, że sprzedaje urzędy, Spotkało się to oczywiście z gwałtowną reakcją króla, z oskarżeniem dumnego magnata z Małopolski, czyli Jerzego Lubomirskiego, iż obraził majestat, ale niestety Lubomirski mówił prawdę. Przywołał pan Ludwikę Marię. To niezwykła postać nie tylko dlatego, że była żoną dwóch braci. I dwóch monarchów, ale historia mogłaby się potoczyć inaczej, bo Ludwika Marię Jan Kazimierz poznał jako pierwszy już w 1640 roku, kiedy wyszedł z więzienia. Znalazł się tam za sprawą kardynała Richelieu i mówiono nawet o małżeństwie między tymi dwojga, czyli między Janem Kazimierzem a Ludwiką Marią. Dlaczego do tego małżeństwa nie doszło? To było mocne uczucie. Ludwika Maria, która była dwa lata młodsza od Jana Kazimierza, była dziedziczką potężnego rodu. Jej ojciec Karol Książę Mantui był niewątpliwie jednym z najważniejszych w kręgu Europy Zachodniej książąt. Podlegał oczywiście, jeżeli można tak powiedzieć, wpływom dominacji królów francuskich. I to właśnie król Ludwik XIII, ten znany z trzech muszkieterów Aleksandra Dima, a raczej pierwszy jego minister, czyli kardynał Richelieu, stali się dysponentami ręki księżniczki Ludwiki Marii, kiedy zmarli jej bracia, kiedy to właśnie wszystko wskazywało na to, że ona może być dziedziczką potężnego znaczenia i tytułu swojego ojca Karola, księcia Mantui. Po matce pochodziła z rodu książąt lotaryńskich jej matka Katarzyna Lotaryńska. Zmarła, kiedy była jeszcze dzieckiem. To właśnie dojrzewanie na dworze francuskim, na tym dworze opisywanym przez Aleksandra Dima sprawia, że łączy świat Aleksandra Dima ze światem Henryka Sienkiewicza, trzech muszkieterów z naszym potopem. Przypomnijmy, że pierwszą rękę pięknej brunetki, wszyscy to podkreślają, ubiegał się brat króla Ludwika XIII, Gaston, jednakże twarde weto postawione przez matkę króla Francji i jego brata, sprawiło, że do tego małżeństwa nie doszło. Księżniczka Ludwika Maria została uwięziona w zamku Vincennes pod Paryżem, tym samym, w którym kilka lat później znajdzie się Jan Kazimierz. Także można powiedzieć, poznawali cele więzienne tego samego zamku podparyskiego, gdzie zresztą dzisiaj znajduje się archiwum wojskowe francuskie. Powieściowe, takie bardzo filmowe losy Ludwiki Marii, Miały swój ciąg dalszy właśnie w historii jej swatania z polskimi władcami. Najpierw z Władysławem IV. Ten pomysł pojawił się już w roku 1634, ale wtedy ostatecznie Władysław IV zrezygnował z koncepcji politycznej. W związku z Francją wybrał kolejną Habsburżankę. I dopiero po jej śmierci, po śmierci Cecylii Renaty, wrócono do koncepcji ślubu Władysława IV, właśnie z Ludwiką Marią z rodu Gonzagów, księżniczką Denever. Właśnie to spotkanie, o którym wspomniała pani redaktor, w 1640 roku między Janem Kazimierzem, wypuszczonym z celi Vonsen, z księżniczką Ludwiką Marią, być może było początkiem jakiejś wzajemnej fascynacji. Atuty dynastyczne były po stronie brata. Jana Kazimierza, czyli po stronie Władysława, który był królem Polski. I to w kombinacji dyplomatycznej francusko-polskiej mogło tylko dojść do ostatecznej politycznej właśnie ugody, której owocem stało się małżeństwo owdowiałego Władysława IV z Ludwiką Marią. Miało to miejsce w lipcu 1646 roku. Bardzo energiczna, wykształcona, interesująca się kulturą i jednocześnie bardzo pobożna królowa, Znalazłszy się na dworze w Polsce wraz ze swoim dworem, wśród tego dworu znajdzie się dzieckiem jeszcze będąca Maria Kazimiera, późniejsza Marysieńka. Maria Ludwika starała się poznać najpierw tę rzeczywistość polityczną Rzeczpospolitej i budować swój wpływ na nią. Za czasów pierwszego męża, czyli Władysława IV, a tym małżeństwem nie cieszyli się długo, bo Władysław IV zmarł po niespełna dwóch latach pożycia małżeńskiego z Ludwiką Marią. Jeszcze wtedy Ludwika Maria nie odgrywała istotnej roli politycznej. Natomiast kiedy doszło do wyborów, do elekcji, to właśnie poparcie Ludwiki Marii, czyli królowej wdowy, dla kandydatury Jana Kazimierza i sugestia dyplomacji francuskiej, że właśnie orzenek Jana Kazimierza z królową wdową może być dobrą kombinacją polityczną z punktu widzenia interesów francuskich, to razem sprawiło, że kandydatura Jana Kazimierza dość szybko uzyskała przewagę w tamtej elekcji i Jan Kazimierz został na króla wybrany. Trzeba było uzyskać dyspensę papieską do tego małżeństwa, bo przecież poślubiał Jan Kazimierz żonę po swoim bracie, co było zgodnie z prawem kościelnym kazirodztwem. E, tak. Taką dyspensę młoda para szybko uzyskała i małżeństwo zostało zawarte a u boku słabszej niewątpliwie indywidualności niż jego przyrodni brat, to jest u boku Jana Kazimierza po śmierci Władysława IV, królowa Ludwika Maria będzie odgrywać bez porównania większą rolę. Ta rola stanie się szczególnie ważna w momencie najbardziej dramatycznym to jest w momencie, kiedy do potopu rosyjskiego, czy rosyjsko-kozackiego z 1654 roku dojdzie najazd szwedzki w następnym roku, to jest w 1655. U jego boku pozostała Ludwika Maria, kiedy Jan Kazimierz próbował organizować obronę, Zdradzili go magnaci Radziejowski, Radziwił, Opaliński, no a stała przy królu Ludwika Maria. Król uszedł na Śląsk razem z żoną. Chyba był skłonny, czy myślał o abdykacji, czy tego nie zrobił za sprawą żony? Tak właśnie było. Janka Zimierz, co nawet można zrozumieć po tylu klęskach, jakich doznał, kiedy tylko garstka senatorów została przy nim. I udała się z nim na tę emigrację, jeśli można tak powiedzieć, do Głogówka i Opola. Przypomnijmy, to były księstwa, które Jan Kazimierz dzierżył na mocy układu z Habsburgami. W ten sposób właśnie mógł znaleźć schronienie po opanowaniu większości Rzeczpospolitej przez wojska, najpierw rosyjskie, a potem szwedzkie przez ten straszliwy potop, który rzeczywiście miał miejsce nie tylko na kartach wspaniałej powieści Henryka Sienkiewicza, ale w historycznej rzeczywistości, mógł znaleźć schronienie Jan Kazimierz. Pytanie, co dalej? Czy pogodzić się z klęską z tym, że już właściwie nie ma oparcia w Rzeczpospolitej nigdzie poza tym jedynym skrawkiem niezajętym jeszcze przez kozaków Rosję i Szwedów to jest właściwie Lwów i okolice, no i Częstochowa, Jasna Góra. Trudno się dziwić, że król myślał w tej sytuacji o rezygnacji z tronu. Nie był zresztą człowiekiem, jak już wspomnieliśmy, szczególnie silnego charakteru, silnej woli. I to właśnie determinacja królowej u jego boku wtedy sprawiła, że król został nakłoniony przez nią do podjęcia dalszej walki, do tego, by wrócił do kraju. W to miejsce właśnie, gdzie jeszcze tlił się ten opór przeciwko okupacji szwedzko-rosyjskiej, królowa zainicjowała... Działanie na Śląsku u boku króla Mennicy, która przetapiała wywiezione srebra królewskie i kościelne na monety, którymi można było płacić za służbę wojskową tym oddziałom, które mogłyby odejść od Szwedów i wrócić pod zwierzchność prawowitego króla Jana Kazimierza. Ta wielka energia wyrażała się w obfitej korespondencji dyplomatycznej, jaką prowadziła z Francją, Austrią, z elektorem brandenburskim, z Hanem Tatarskim, żeby tylko znaleźć jakąś pomoc dla Rzeczpospolitej. Rzeczywiście to był moment, kiedy, powiedziałbym, losy i przyszłość Rzeczpospolitej znalazły się w rękach energicznej kobiety. I w tym momencie, to jest w końcu roku 1655, na początku roku 1656, królowa Ludwika Maria odegrała rolę zbawczą dla Rzeczpospolitej. Naturalnie nie ona jedna uratowała Rzeczpospolitą to oddolne powstanie, w którym brali udział i chłopi, i mieszczanie, i część drobnej szlachty przeciwko brutalnej okupacji szwedzkiej. I oczywiście przyłączenie się tych, którzy jeszcze do niedawna popierali Karola Gustawa Szwedzkiego. Tak, no tutaj wśród tej grupy szczególną rolę odegra w przyszłej historii Polski Jan Sobieski, który wiernie służył przez kilka po, zdradzeniu, po zdradzeniu Jana Kazimierza, wiernie służył Karolowi Gustawowi przez kilka miesięcy. Panie profesorze, a jaką rolę odegrały śluby lwowskie, których pomysłodawczynią miała być właśnie Ludwika Maria? To niezwykłe taka zapowiedź ulżenia doli chłopów i oddanie królestwa pod opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej. Tutaj spór to, kto inicjował tekst ślubów Jana Kazimierza trwa, i często przypisuje się kluczową rolę Andrzejowi Boboli. Ale niezależnie od tego, niewątpliwie silna religijność, także maryjna religijność, zarówno królowej, jak i króla, tutaj różnicy między nimi nie było, przyczyniła się do tego zawierzenia, można powiedzieć, opatrzności za pośrednictwem Maryi Rzeczpospolitej w momencie jej największego zagrożenia, występująca stale w kazaniach wtedy, sprawa niedoli chłopa, bo przecież nie była ta kwestia nieznaną, czy skrywającą się jakoś przed oczami ówczesnej opinii politycznej, znalazła odzwierciedlenie w tej obietnicy, nie dość konkretnej niestety, by ulżyć tej doli, kiedy uda się wypędzić wrogów. Taka była geneza bardzo ważnego aktu 1 kwietnia 1656 roku zaprzysiężonego przez króla w katedrze lwowskiej. Walka jednakże trwała dopiero, właściwie się zaczynała walka o odzyskanie Rzeczpospolitej, jej zachodniej części z rąk Szwedów, wschodniej z rąk Rosjan. I w tej walce i króli królowa dzielą dole i nie dole. Przypomnijmy największą bitwę tej wojny ze Szwedami, bitwę pod Warszawą, trzydniową bitwę którą Jan Kazimierz, dowodzący wojskami polsko-litewskimi w niej, przegrał. To była bardzo dramatyczna bitwa. No cóż, król Karol Gusta był niewątpliwie najlepszym w tym momencie wodzem w całej Europie. Jan Kazimierz nie sprostał mu, ale towarzyszyła mu Maria Ludwika. I to nie tylko biernie dowodziła baterią, jak to opisują świadkowie tej bitwy, a więc była taką no, dzielną amazonką wtedy, bardzo przeciwstawiała się decyzji króla opuszczenia Warszawy po tej przegranej, zapowiadając, że jeśli król nie będzie bronił stolicy, to ona jest gotowa to zrobić. Została od tego zamiaru odwiedziona, ale potem brała udział w oblężeniu, które miało na celu odzyskanie Torunia, głównej twierdzy otwierającej drogę do Pomorza Gdańskiego. W tym wielotygodniowym oblężeniu w bardzo uciążliwych warunkach mieszkała nawet przez pewien czas w ziemiance, a więc rzeczywiście no, to są takie karty, które nakazywałyby uczynić z Ludwiki Marii bohaterkę serialu. Nie tylko płaszcza i szpady, ale serialu historycznego. Aż dziwne, że jeszcze taki serial nie powstał. Królowa Ludwika Maria pojawiła się w kilku powieściach sensacyjno-przygodowo-historycznych dotyczących historii Francji. Tutaj jej afera z kawalerem de Saint-Mars, sprzed oczywiście okresu za mąż pójścia za Władysława IV, jest takim tematem. Jej romans z Gastonem, królewiczem francuskim, ale myślę w tej historii polskiej zasługuje Ludwika Maria zapewne na większe miejsce niż to, które udzielił jej Henryk Sienkiewicz na kartach potopu. Niestety ta rola wspaniała w najbardziej dramatycznych miesiącach potopu szwedzkiego ulega zmianie w następnych latach. A wiąże się to z decyzją, w której znów inicjatywa należy raczej do niej niż do jej męża, do Jana Kazimierza. To jest decyzja związana z próbą reformy ustroju, pod wieloma względami potrzebną i poważnie debatowaną wtedy w 1658 9 roku, najpierw w kręgu dworu, potem przez dwór prezentowaną na Sejmie. Zarówno gdy idzie o sposób sejmowania, by ograniczyć siłę liberum veto, używanego zarówno przez wrogów króla, jak i przez obóz królewski do po prostu paraliżowania sejmów. Ale czy mogła e... wygrać z magnatami, czy mogła wygrać z Lubomirskim, który jako przywódca opozycji dworskiej wystąpił przeciwko jej pomysłom, przeciwko zamachowi na wolności? Magnaci to jest pojęcie troszkę mylące, bo ono sugeruje, że był to jakiś zwarty obóz, w którym wszyscy występowali razem. Nie oczywiście zawsze magnaci, tak jak i szlachta, byli podzieleni na różne frakcje, różne grupy zwalczające się. I tak było również w tej rozgrywce, którą prowadziła Ludwika Maria i Jan Kazimierz. Przeciwko Jerzemu Lubomirskiemu udało się przecież zgromadzić Parze Królewskiej, potężnych sojuszników z innych rodów magnackich, które zazdrosnym okiem patrzyły na siłę. Jerzego Lubomirskiego. Z drugiej strony królowa popełniła ten zasadniczy błąd, który obciąża ją dużą dozą odpowiedzialności za to, że program reform potrzebnych nie udał się, nie zdobył poparcia mas szlacheckich. To jest połączenie tego programu z osobistą sprawą królowej. Wiedząc już, że nie doczeka się potomstwa z Janem Kazimierzem, dwie pociechy, które urodziły się z tego związku, zmarły, zmarły bardzo szybko po porodzie. W roku 1658 9 roku było jasne, że Ludwika Maria dobiegająca w tym momencie do pięćdziesiątki nie będzie miała dzieci. Wtedy przelała swoje macierzyńskie instynkty, uczucia na swoją siostrzenicę, Annę Henrykę Pawarską, która miała być przyszłą królową Polski, to sobie wymarzyła i zaczęła tak stawiać kwestie, Reform iż połączyła ją z zasadą elekcji Vivente Rege, czyli za życia króla, aby z góry ustalić, kto będzie przyszłym monarchą. To jeszcze, choć było bardzo niepopularnym hasłem wśród szlachty, no bo ograniczało prawo wyboru, ale to jeszcze duża część szlachty byłaby gotowa przełknąć w tym momencie. Tyle tylko, że ta elekcja Vivente Rege została połączona właśnie z wyraźnie forsowaną przez królową zasadą, że królem ma być ten, kto poślubi jej siostrzenicę. No to już była ewidentna prywata, nie mając nic wspólnego z dobrem Rzeczpospolitej, zrażająca zwłaszcza także metodami, intrygami, do których uciekała się Ludwika Maria i w końcu furią, z jaką wybuchnęła przeciwko Jerzemu Lubomirskiemu, kiedy ten nie zgodził się na takie postawienie sprawy. To wszystko sprawiło, że potrzebne reformy niejako pogrzebała własnymi rękami negatywny rozdział w karierze politycznej, jaką niewątpliwie zrobiła Rzeczpospolitej. Królowa grała ostro, doprowadziła do skazania Lubomirskiego na Banicję i stąd właśnie Rokosz. Czyli mimo jej ogromnych zasług w walce ze Szwedami, która, to walka zakończyła się pokojem w Oliwie w 1660 roku, czarna legenda Ludwiki Marii nie została choć odrobinę wybielona. Trzeba tutaj tak bardzo często w historii widzieć zarówno cienie, jak i blaski, zwłaszcza w przypadku postaci wybitnej, a Ludwika Maria na pewno na takie określenie wybitnej indywidualności zasługuje, być może w odróżnieniu od swojego męża, który nie był królem całkiem złym, nie był wodzem całkiem złym. Przeciwnie miał sukcesy, o jakich mówiliśmy. Króla wojennego, który wzbudza entuzjazm swoich żołnierzy. No ale jednocześnie niewątpliwie nad nim górowała. Ludwika Maria swoimi koncepcjami politycznymi, tym, że je w ogóle miała. Że miała wolę i energię, by te koncepcje przeprowadzać. Niestety wraz z owymi koncepcjami szły niekiedy metody, które radykalnie zderzały się z kulturą polityczną Rzeczpospolitej i zrażały do Ludwiki Marii i do reform, w związku z tym także dużą część opinii szlacheckiej. Tu należy wymienić choćby kilkakrotnie powtarzany przez Królową pomysł, by zamordować Jerzego Lubomirskiego, jeszcze bez wyroku, po prostu skrytobójczo. No właśnie dowód bezsilności. Być może bezsilności, a może dowód zacietrzewienia. Umierała zatem zaledwie kilka miesięcy po swoim antagoniście, po Jerzym Lubomirskim. W 1667 roku. Tak, umierała na pewno w poczuciu goryczy, bo nie udało jej się zapewnić za życia swojego męża następstwa tronu, które gwarantowałoby jej ukochanej siostrzenicy, zresztą uznanej prawnie przez nią za spadkobierczynię. Co jej się w takim razie udało, trwałego w dziedzictwie Ludwiki Marii? To ona otwarła szeroko dwory magnackie w Rzeczpospolitej na wpływy kultury francuskiej. Sama była osobą i wykształconą, i ceniącą bardzo kulturę. Poprzez wpływy jej dworu, panien jej dworu, które następnie powydawane za mąż w polityce wewnętrznej, by tak Rzec Królowej, za najwybitniejszych przedstawicieli różnych rodów magnackich w Rzeczpospolitej, wprowadzały te francuskie tradycje, obyczaje, język, kulturę do Polski. Trwałym także elementem stało się wprowadzenie zakonu szarytek i zakonu wizytek do Polski. Piękny kościół w Warszawie to właśnie jest dziedzictwo Marii Ludwiki, która była gorącą zwolenniczką tego zakonu jako elitarnego zakonu dla panien z najlepszych domów Rzeczpospolitej. Po śmierci Ludwiki i Marii w 1667 roku, rok później, Jan Kazimierz abdykował jako pierwszy król w historii Polski. Tłumaczył, że chce mieć już spokój, ale ze splendorami królewskimi nie chciał się pożegnać. Szlachta magnaci czekali tylko, jak on się wreszcie odsunie od tego tronu, a to tak łatwo nie wychodziło. Wyjechał wreszcie do Francji, tam zmarł w 1672 roku. Ile jest prawdy w tym, że oddał tron zrozpaczony po śmierci żony? Raczej było odwrotnie. Ludwika Maria, kiedy zawaliły się forsowane przez nią plany elekcji Viventeregę, nie dała się przekonać królowi Janowi Kazimierzowi i jego doradcom, kiedy ci powiedzieli, że w takim razie rozwiązaniem, które może utorować drogę kandydatowi francuskiemu, ewentualnie w przyszłości ożenionemu z siostrzenicą Ludwiki Marii, abdykacja stronu. Wtedy, będąc jeszcze żywym, ale już nie królem, dopilnować niejako elekcji upatrzonego kandydata. To właśnie była koncepcja, która przestała się podobać Ludwice Marii, kiedy ta zrozumiała, że przecież sama przestanie być wtedy królową. I kiedy zeszła z tego świata, król już oddawał się swoim miłostkom, do których miał niewątpliwie skłonność. Dał sobie sprawę, jak wiele dla niego znaczyła, jakim była oparciem w całej polityce, którą prowadził. I to właśnie sprawiło, że Jan Kazimierz zdecydował się pozbawiony tego oparcia w swojej żonie, tym szybciej abdykować, tym szybciej zrealizować swoje plany. Niewątpliwie także znużony tą szarpaniną z Rzeczpospolitą, z której wychodził jako król, który nie dopuścił do zupełnego rozbioru i upadku Rzeczpospolitej, a to groziło w czasie potopu. Był przecież plan rozbiorowy i to nie jeden. Najpierw tak zwana umowa kiejdańska, której król szwedzki z elektorem brandenburskim, dzielił Rzeczpospolitą potem traktat w radnot, gdzie z kolei z Siedmiogrodzkim Księciem i Bogdanem Chmielnickim król szwedzki miał podzielić Rzeczpospolitą. Jan Kazimierz swoją jednak odwagą, determinacją, w której wsparła go królowa, uniemożliwił realizację tego wyroku na Rzeczpospolitą w czasie potopu. Ale jednocześnie w czasie potopu popełnił jeden błąd, o którym trzeba powiedzieć. W roku 1657 postawił kropkę nad i wszystkich błędów swoich poprzedników na tronie polskim, a mianowicie ostatecznie uwolnił księcia w Prusach elektora brandenburskiego od zależności lennej wobec Rzeczpospolitej. Prusy wschodnie, Prusy książęce, jakie wtedy nazywano, przestały być formalnie zależne od Rzeczpospolitej w roku 1657. Była to audycja Historia Żywa.